Witam serdecznie w tym tygodniu, 25 tygodniu w świecie polskich podcastów, mówił Was Jacek kupmistrz. No to zaczynamy, słuchajcie, mamy 23 czerwca, zaraz będą mecze. Jesteśmy na półmetku, o tym zresztą, że jesteśmy na półmetku Mistrzostw Europy w Europywnice Nożnej będzie również w dzisiejszych podcastach i o tym, co działo się w świecie apelowym. troszeczkę o religii, o kreacjonizmie i takich, takich, innych, takich, takich, innych sprawach. Okej, okay, dobra, zaczynamy. Część tych rzeczy się wytnie lub skróci, lub przyspieszy. Andrzej Wamielec skończył na radosnym pieprzeniu autorstwa Bartka Godaja więc następnym podcastem, który w naszym katalogu jest na chwilę tą 17.49 czasu londyńskiego jest 15 czy 15 czerwca mamy podcast nadgryzieni, nadgryzieni live01WWDC co to takiego jest? to jest relacja na żywo z World Trade Center nie, jeżeli myślisz, że to jest to z to nie, to jest pomyliłeś to jest coroczne spotkanie i prezentacja osiągnięć firmy Apple... <śmiech> Knot. WWDC. Ale powiem Wam szczerze, że tu w opisie nie jest napisane, co to jest. Ale to jest nieważne. Co jest istotne? Istotne, że panowie pełni mm, zapału. Wojtek, Damian i ten trzeci, a Zapały i Radości retransmitują nam i opisują, opowiadają o tym, co się dzieje, co się dzieje na tym WWDC, kto wyszedł, gdzie, o wynikach i podają swój komentarz. Dla nich to jest święto, więc gratulujemy i cieszymy się, że tak radośnie sobie to omawiali. A Wojtek obiecał, że podeślę od razu, zaraz następny odcinek, czyli e, następnym odcinkiem, zaraz będzie następny odcinek na tym razem omawiają e, to, co się ukazało, czyli iOS, no to w poprzednim odcinku też to było częściowo omawiane, iOS 6, czyli nowy e, program operacyjny, MacBooka Pro z retiną 15 calowego e, licytują się... E, Licytują się na piksele, na ile to ma tego, ile to ma tamtego. Czy firma Apple całkowicie odejdzie już od napędów optycznych? Damian przesiadł się, czy zabrał żonie swojej jej komputera, dał jej swój, bo potrzebuje coś silnego. 15 czerwca, to jest Marcin Czeczek z podcastu Lifehacker. Podcast jest prowadzony razem z Filipem Szareckim, i tym razem panowie zapraszają do luźnego weekendowego podcastu, mówiącego m.in. co możecie zrobić z zbliżającym się w końcem przydatności jogurtem i takimi różnymi ciekawostkami. A, no i mają ochotę zjeść lody. Ogromną! 15 czerwca podcast Amplitudy Chwil i C, Never Failed Me Yet. Powiem szczerze, że dawno nie jest w Przestańcie Ale przestań sobie żartować. To poważna sprawa. ty to czeskiej czeskie rytmy. Albo Czozołowskie. Opowiadasz. Amplitudy Chwil przeprezentuje twórczość Gewina Bryansa. Pusza fragmenty. Podobałem się ta muzyka. Nie byłem zachwycony nią, ale mi się. I i cieszę się, że, że Wojtek wchodzi właśnie w ten nurt, w tą rzekę na te tory i przedstawi kolejnych ciekawych e, wykonawców A gratuluję czekam na kolejny odcinek w dalszym ciągu jesteśmy w dniu 15 czerwca Tym razem Radek Kieca z podcastu, później podcastu robi test radiowy e, tworzy radio e, ma gościa i opowiada i mówi i prosi mmm, i się denerwuje i żąda i każe. Wszystkim tym, którzy chcieli słuchać go na żywo. No i tak. I to jest taka wycinanka z tego radio. Nic więcej nie było. 11 czerwca, wakacyjny raport. Agent Tomasz, pierwszy odcinek podcastu o tym, co się dzieje w świecie polityki i gospodarki, zarówno w Europie, jak i w Ameryce, porównanie wyborów w Grecji i Stanach Zjednoczonych i takie wszystkie rzeczy z tym, że słuchajcie, tutaj w zasadzie nie możesz tego, ja tak chciałem powiedzieć założyć, że aby się odnieść do tego, czy porównać sobie to, co prezentuje i przedstawia nam Tomasz Agenski, trzeba by oglądać telewizję na bieżąco, tą, która nadaje program pierwszy, drugi, trzeci, czy jakiś tam, czy tam TVN, czy Polsat. Natomiast ktoś, kto tego nie ogląda, no to nie podejrzewam Tomasza, że nas tutaj ścienia, ale no żeby mieć porównanie, to tak chciałbym zrobić. A poza tym, fajna robota, cieszę się, że są takie krótkie i treściwe, a polityka mnie nie interesuje. No, ale fajnie, że tak to 16 czerwca ukazał się podcast o piwie. Mateusz Baniuszewicz, wraz z Kościem Robią prezentację piwa, ten gość ma na imię Artur pozdrawiam pana Artura, piwa marcowego, które jest na słodzie dymowym. Bardzo wysoka ocena, jaka, no to się dowiecie, wysycenie jakie, no to się dowiecie, jak sobie odsłuchać. Mateusz, pozdrawiam, w duecie raźniej, gratuluję. Przechodzimy do kolejnego podcastu, a kolejnym podcastem w naszym katalogu. Jest podcast prosty, ewolucja i kreacjonizm. Tym razem Wojtek prezentuje nam zaległy odcinek, plus komentarz, ponieważ sam e, nurza się w promieniach słońca w Hiszpanii, plażuje sobie, pobija zimne drinki z, e, ze słomką i z antenką, parasolką, a nam każe się zastanawiać. Nad fajnie, że taki podcast powstał. Kolejny podcast o tym, co mówi Biblia i jak to się ma. Podobny podcast już i podobnej tematyce przedstawiał nam Martin Lechowicz i Panowie z Cieni Przyszłości. No i fajnie, że zaznacza o tym Wojtek mówiąc o tym, że no należy przyjąć jakieś podstawy. No bo jeżeli podstawą będzie to, że nie wierzymy w to, co jest w Biblii, no to, no to nie wierzymy w to i koniec. Albo wierzymy częściowo. A ze swojej strony mogę powiedzieć, że... W Dinozaury miały nie w busi, ale w paszczy jedzenie. A i są duże problemy, nie mogę tego pobrać na androidzie sobie w swoim programie podcastowym. No i po raz kolejny, już nie powiem, który, a po raz kolejny prośba do autora tego podcastu, aby nie kazał nam siedzieć przy komputerze, żeby to odsłuchać. No i to tyle w kwestii. Życzę szczęśliwego powrotu z Hiszpanii, bo u nas w Anglii leje. 16 czerwca Claude Monet i Mappet Tajemnice trzeciej RP tym razem tajemnice wyjaśniają nam panowie od teorii spiskowych, opowiadając o tym, co się dzieje, albo nie inaczej nie, co się działo w Polsce po 89. jakie radia powstawały, które, po, które hmm, władze ówczesne, rządzą, ówczesne rządzą, rządzące pozwalały na emisję, których stacji, których nie pozwalały. Ja pamiętam taki fakt, tutaj też jest odnośnie Wrocławia i Biskupina, tak, powstawała telewizja czwórka, powstawa, nadawana była z, z, dachu, z dachu, była nadawana z dachu akademika Akademii Rolniczej. To takie małe sprostowanie. No i pamiętam fakt o tym, że nadawało Radio Frank. I podobno twórca tego radia w ten momencie zwinął kasę, sam się zwinął i trzymał gdzieś na zachód. Ale, czy to prawda, czy nie? czy takie fakty miały miejsce, czy nie, to dowiecie się, odsłuchując sobie wspominkowy podcast Tajemnice III RP, jaki i również namawiający do tego, abyśmy się razem mm, spotykali, bratali, robili jedzenie jedli, i gadali, i tworzyli fajne rzeczy. Pozdrawiamy serdecznie. 16 czerwca, Bartosz Zasiecznik, Maciej Gajewski, Grzegorz Stanowski, Ewa Laik z podcastu Tech Minute zapraszają nam audycję, wycinankę z radio na fali z 11 czerwca granie na linuksie, czyli co można zrobić na linuksie jeżeli chce się tworzyć jakąś muzykę na linuksie się nie znam a nadzieję, że wreszcie ktoś z tej e, wspaniałej trzutki odważy się i stworzy podcast lub audycję o tym, e, która będzie nam przybliżać ten podobno dobry program jakim jest Linux. to tyle pozdrawiam serdecznie. 16 czerwca, Andrzej Budziński Buszyński, opowieści pastora, przedsiębiorcy, Burzyński, przepraszam, Pani Andrzeju, krytyka, która zbliża, czyli o tym, w jaki sposób krytykować, czy krytykować, lub nie krytykować. Fajne uwagi, fajne sugestie i fajne rady, co robić, a czego nie robić, żeby dobrze nam się żyło z naszymi współbarateńcami, z naszymi sąsiadami, kolegami, znajomymi i ludźmi z biznesu, jak i naszymi klientami. Bardzo fajny, nowy podcast. Pastor. Tylko jeszcze nie wiem, jakiego to jest wyznania ten pastor. Pozdrawiam serdecznie. 17 czerwca. Kuba Alduron Krzemiski z podcastu Nukast. Postkultura 3. Posta polityczne. Komiksy internetowe. Czyli świat w radio Nawali i co? I świat komiksów związanych z podpost apolityczną sprawą, tak. Co jeszcze? Zapraszam do odsłuchu. 17 czerwca, Marcin hugo kontestatorzy z podcastu Wydanie Główne z Hugo. A tak naprawdę, stało się, czy się nie stało, panowie biorą na szale to, że Polska przegrała z Czechami i nie wyszła z fazy nie wyszedł z swojej grupy, z pierwszej fazy mistrzostw Europy w piłce nożnej i zajęła ostatnie miejsce. No i zastanawiam się, czy stało czy nie, doją goście wycinanka z Radia Kontestacja. 17 czerwca Grzekoż Est-Est-Kosiorowski z podcastu Tydzień w sieci, wycinanka z Radia Kontestacja. Amber Gold, Gandhi Ko Ganji, traktorzystów, Czyli coś podobnego do agent Tomasz, tym, że troszeczkę bardziej chodzące w życie socjologiczno-społeczne, wyraźnie. Panie nauczycielu, fajnie, róbcie to dalej. Ale pewne rzeczy mm, akurat mnie nie interesują, ale fajnie, że jest ktoś, co, kto robi coś takiego. Bo parę rzeczy tam podajecie, ciekawe nie zainteresują ale jakie, to nie będę zdradzał tutaj swoim słuchaczom, a Was zapłasza, zapraszam do odsłuchania. 18 czerwca, Marcin Czarczak i Filip Szarecki, 28 lifehacker, nawyki do porzucenia i uszczędzające megabajty RSS. I tutaj na chwileczkę się zatrzymam, Słuchajcie, bo musicie uważać, musicie uważać, albo nie musicie uważać, Zalecam wszystkim tym, bez względu na to, czy się ten podcast podoba, czy nie, zalecam gorąco na o, mm, Zachęcam, zalecam odsłuchanie tego odcinka, ponieważ w tym odcinku autor podcastu twierdzi, że wcale nie musimy słuchać podcastu Lifehacker. Składam wyrazy współczucia jego żonie, ponieważ na stwierdzenie. Filipa czy zmieniłby coś w swoim życiu albo nie udawał, mówi Agnieszce do widzenia, szkoda z takich rzeczy nie żartujemy to są poważne, A, ale ja wierzę, że to było tak sarkastyczne no i jeszcze, co jeszcze mówi Marcin Marcin mówi, że porzucił parę projektów no i chciał bardzo, żeby ten podcast Lifehacker stał się najlepszym podcastem w sieci ale widzi że niestety to mu się nie udało. No i Filip go pociesza, pociesza, pociesza, pociesza. A co dalej? Odsłuchajcie. I to wszystko. Dziękuję serdecznie. 18 czerwca, odcinek 21 o wojnie polsko-ruskiej. Tym razem wojnie polsko-ruskiej nie o filmie, ale święty spokój. W tym podcaście autor Bartek przedstawia nam swoją opinię na temat wojny polsko-ruskiej na ulicach, przed meczem. Czy to warto bić się, czy nie warto? Tutaj fajną rzeczą jest to, że ten podcast jest taki mm, od serca, powiem Wam, e, i taki mm, na bieżąco. Autora podcastu coś zaintrygowało, coś go zdenerwowało, coś go zafascynowało i postanowił usiąść e, rejestrator, nagrać i opublikować. I to się ceni! Panie Bartku, to się ceni. Gratuluję. 18 czerwca był 23 live i to wszystko. Już Widele zajął drugie miejsce, a audycja Trzecie Oko na krańcu świata było przebywa przez I to wszystko. A 18 czerwca, to jest MacGatka, 38 już, MacBook Pro, Retina, czyli jak Apple, para, czyli jak Apple, po raz kolejny uciekło konkurencji. Panowie twierdzą, że to, co wcześniej mówiłem na sam w WWDC, to jest rewelacja. No to są same czasteczka, same em, nowe produkty wyprzedzające o niebo konkurencję, ale niestety są bardzo drogie i panowie twierdzą, że są, że niestety pewne rzeczy sobie jeszcze nie kupią, obilżą się smakiem, poczekają, staniemy wtedy może. No i to wszystko, no, dla smakoszy jabłkowych R Jakowych rewelacji, jaków urządzeń. Dobry, podcast, To wszystko. Zapraszam do słuchania. 19 czerwca, tyflo podcast w Radiu EN, system Android. I tu chciałbym zwrócić uwagę i zaprosić serdecznie na odsłuchanie podcastu, którego autorem jest Michał Dziwisz, ale tym razem Michała prawie nie usłyszymy, bo to ma tylko dwa wejścia. Z gospodarzem był Michał Kasperczak i Rafał Kiwak. Panowie rozkładają Androida na czynniki pierwsze. I ja się z tego bardzo cieszę i uważam, że to jest słuszna droga. Tak, panowie, idźcie tą drogą i niech wreszcie ktoś zawstydzi tego gościa, który stworzył Androcast i nic nie nagrywa. A być może nie warto. Być może Android nie zasługuje na to. Tak jak produkty firmy Apple czy Windows. No w zasadzie Windowsa to też nie mam ogóle, Albo Linux. Może nie warto nagrywać podcastów i opowiadać o swojej fascynacji tymi Software. Gratuluję, panowie, bardzo dobra audycja. Czekam na kolejną. 9 strzewca, Tomasz Agencki, czyli po raz kolejny, drugi tym razem raport. Agent Tomasz mówił o czym? O tym, że nikt z nimi nie uczył demokracji. I o zaskoczeniu tego, co mówił pan Barozo, i zaprasza do kontaktowania się, pisania i do obejrzenia filmiku z wystąpieniem pana Barozo. Jest zdziwiony, że takie rzeczy mówią na spotkaniu. 20 Gratuluję. 20 czerwca. Święty spokój. Odcinek o upojeniu niealkoholowym narodu. Czyli tym razem znowu Bartek szybko chwyta za nagrywaje i mówi nam o tym, czy wstydzić się, czy nie za postawę naszych kibiców. A ludzi, którzy śpiewają Polacy, nic się nie stało. I cieszą się, że mają taką reprezentację w piłce nożnej i zajmuje ta reprezentacja ostatnie miejsce w grupie. Nie wychodząc w ogóle. I zapominając o tym, że mamy wspaniałych siatkarzy i piłkarzy ręcznych. Coś tej piłce musi być. Święty spokój Rozmienia sprawę kibicowania upadłej drużynie. Następnym podcastem z 20 czerwca jest Agnieszka Brodzik z podcastu Karpiowy. Ludzie z bagiem. Ale naprawdę Agnieszki nie usłyszymy, bo Hubert obiecał, że już będzie po raz ostatni mówił w tym podcaście. Hubert! trzymam Cię za słowo, ale nie dlatego, żeby yy, karpiowy przestał nadawać tylko żeby Agniecha się wreszcie zmotywowała i coś nagrała a tutaj na chwileczkę się zatrzymam na momencik, chciałbym powiedzieć ze swej strony, iż postawa Agnieszki mi się bardzo podoba, chciałbym, aby częściej i więcej książek mi, albo innym słuchaczom również którzy słuchają tego podcastu recenzowała swoim, subiektywnym bo każdy ma swoje zdanie nie przejmował się innymi ludźmi opowiadała o książkach, które lubi, które ją fascynują. Pozdrawiam serdecznie Karpiowy, tylko w sumie może to jest moje niedopatrzenie, ale nie wiem dlaczego to się nazywa Karpiowy. Jeżeli Mando słucha, to mam nadzieję, że on opowie w którymś odcinku dlaczego to Karpiowy. A może to jest, to tego przypomnę. W komentarzu pod tym przeglądem. 20 czerwca kolejny podcast podcast, Marcin Dziwicz, ale no nie usłyszymy Marcina, ponieważ to będzie opowieść o Olympusie LS100, który ma tyle różnych funkcji, a opowiada Robert Hetsyk. Panie Robercie, ja słucham Pana po raz pierwszy. Gratuluję. Bardzo wyważona, spokojna opowieść o tym urządzeniu nie usłyszałem ceny albo nie uważnie słuchałem ale bardzo mi się to podobało i czekam na kolejne recenzje, te recenzje w Pana wydaniu 20 czerwca masa kultury czerwcowa wyliczanka Panowie mówią o grach o filmach, a jacy panowie Pan Michał, Pan Szymon i masa różnych uwag fajny podkaścik. gratuluję Nagranie audycji o Hunie. Tutaj zatrzymam się na momencie, ponieważ a czarodziejki słowa, czyli Ewelina i Ania, mają gościa, Krzysia, który opowiada o Hunie, ale później one twierdzą, mówią, żeby on jeszcze raz to opowiedział, bo one nie wiedzą, czy to się było wymitowane. Tak, było to wyemitowane, ale... To jest taki zlepek, słuchajcie. To jest taki zlepek, hmm, bohun, czy opowiada o czymś, o czym możemy się dowiedzieć właśnie na przykład w Biblii A, lub innych e, publikacjach. Jakąś ma swoją teorię, której się trzyma. I ja jest, o zgrozu jestem zaskoczony i bardzo, bardzo zaskoczony czym, że Polacy się w takim czymś kręcą. Ale respekt w porządku, jeżeli... Wam to pasuje, to róbcie to. Ale pamiętajcie, nie grzebcie w swoim mózgu. Uważajcie na wszystko. Pozdrawiam i do usłyszenia następnym razem. Następnym, 21 czerwca, ukazał się podcast Po raz kolejny podcastofon się ukazał. Tym razem 24, czyli ten poprzednik tego podcastu. A produkował się kogut domowy. No i 21 czerwca... Jest czteropak Artur Rudkowski, Karolina Baran, Edwin Tarka i Hubert Mayer ale nie usłyszymy w tych wszystkich oprócz jednej osoby czyli z tego czteropaka zrobi się jednopak bo to będzie prowadził Hubert Mayer który odgrzebał zespół o kurde i prezentuje nam ten zespół i to wszystko zapraszam do słuchania i to by było na tyle w tym króciuteńkim przeglądzie Polskich podcastów, podcastów numer 25. Gratuluję i zapraszam do słuchania. Następnym razem mówił do Was Jacek Kuchnik. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie. Ach nie jakbym gdzieś bym zapomniał, jakbym zapomniał, gdzieś bym, jak mogę to powiedzieć, mogę to powiedzieć, bo muszę powiedzieć, że typami tygodnia będą. Powiem szczerze, że nie lubię, że czasami zdarza się tak, że nie ma tylko, są tylko dwa typy tygodnia. Tygodniowo to było tak króciutko i momentami to była jakaś, jakaś tam miernota może, albo nie miernota. Niestety nie usłyszeliście podcastu, który by dostał typ tygodnia, jakim jest podcast cześć 1966? Nie. Nie tylko dla orłów. Na szczęście nie usłyszeliśmy podcastu, jakim jest bez nazwy. Na szczęście nie usłyszeliśmy podcastu w tym tygodniu hmm, jakiego? Kawy Dzikie Miasto, nie usłyszeliśmy podcastu Papa Cafe i nie usłyszeliśmy Kapoka, a jest piątek i nie usłyszeliśmy w tym katalogu również Siódmego Nieba, a też jest piątek i też się ukazał. Za niedogodności przepraszamy i zapraszamy za tydzień. Trzymajcie się. Cześć, mówi do Was Jacek Cześć, Siema, Brachole. Typy tygodnia to amplitudy film zatytułowany Never Failed Me Yet Czteropak za też muzyczny podcast o oh, kurde i dla <coughs> podcastu podcast Rejestrator Olympus ls 100 dla pana e, Roberta i wyróżnienie również dla tyflu podcastu nie już nie pół tygodnia, ale wyróżnienie dla podcastu za podcast o systemie Android Michał Kasperczak i Rafał Kiwak Panie Rafale, bardzo proszę nagrać podcastik o Androidzie aplikacjach i obsłudze i już to naprawdę koniec, cześć no i zapomniałbym o jeszcze bardzo ważnej rzeczy, którą muszę powiedzieć Zlot podcasterów Ośrodek Harcerski Wilczysko Czas i miejsce Zlot odbędzie się weekend Od 29 czerwca Przybywać można Od godziny 12:00 Oficjalne rozpoczęcie o 14 Do 1 lipca 2012 roku Zakończenie Nie wiadomo kiedy Prawdopodobnie Wtedy zapraszamy serdecznie Mnie niestety nie będzie Ja natomiast będę 13 i 14 lipca we Wrocławiu 14 pod pomnikiem pod pomnikiem pana Chopina parę katy pa pa pa Ojej, no no.